Zawsze tylko w jedną stronę z jest złom, bo dobra będzie trzymać karabin A włączony telewizor będzie dawał nadzieję, chociaż w tej w Senacie stracili strzelać zawsze tylko w jedną stronę, w stronę złą Bo dobra będzie trzymać karabin A włączony telewizor będzie dawał nadzieję Chociaż w tej i w Senacie Zawdę straciły W karzetach Później doskonale to opiszą Bo ty byłaś niebo to jesteś, ci ciągle obciągały Pamiętaj po co żyjesz I gdzie się urodziłeś Czy te dłonie, zaczął zaszko karabinu Marsz te dłonie, zdeterminowany mózg Uderzaj tym najszybciej, nie daj im promy. obrony Marsz te dłonie, zdeterminowany moc Uderzaj tym najszybciej, nie daj